pochodziłam sobie wczoraj, wczoraj jeszcze zeszyt. Eee, przeczytałam taką cudowną myśl, oczywiście ją zamieściłam na internecie. namaszczeniu. Między innymi, skąd w ogóle jakby, skąd w ogóle ten termin namaszczenie, tak? I gdzie on się wziął z Izraela? I on się odnosi do pasterza i do owiec. Wiecie? Eee, pasterze w Izraelu, oni brali olej i namaszczali owce. Namaszczali im oczy, namaszczali im nozdrza i uszy. A wiecie po co? Po prostu mnie to bardzo uderzyło. Przez to, jak nałaścili im oczy, nozdrza i uszy, owieczki traciły do jakiegoś momentu wzrok i słuch. Wiecie, po co to było? Po to, żeby słyszały, tak? Żeby były blisko swojego pasterza i żeby słyszały jego głos. Żeby słyszały jego głos. To po prostu jest, dlatego kiedy my przebywamy z Bogiem, tak? kiedy my przebywamy z Bogiem, kiedy my jesteśmy blisko z Nim, tak? O Chrystus jest w ogóle namaszczony. Nie, z, nikąd, w ogóle znikąd w Twoim życiu się nie weźmie namaszczenie, jak przebywanie z namaszczonym. Wiecie o co chodzi? On nas namaszcza, tak? On przede wszystkim jak gdyby odchodzą od nas pewne rzeczy i uzdalniają nas do tego, żebyśmy my słyszeli Jego głosu. W ogóle wiecie, rewelacja, tak? W ogóle taka zasada, tak? Namaści oczy, namaszcza uszy, tak? Nos, żeby przez jakiś czas nie słyszały i nie widziały, żeby tylko i wyłącznie podążało za, za głosem swojego Pana. To jest szok, to jest po prostu szok. Odnośnie, przepraszam, coś mam z odnośnie tego, co, mu, co tutaj w ogóle wszyscy ludzie mówili, chciałabym Wam powiedzieć taką rzecz, że jeśli nie modlisz się do Jezusa, jeśli nie przebywasz z Jezusem, tak, to przestaje On być dla Ciebie realny. Jezus przestaje być dla ciebie realny. Brak spotkań z Jezusem powoduje to, że Jezus przestaje być dla ciebie realny. Nie dziwmy się później, kiedy nie przebywamy z Bogiem, to nie dziwmy się później, że my, wiecie, wywalamy gały na duchowe rzeczy, tak? Nie ma takiej opcji, żebyśmy rozumieli duchowe rzeczy, tak? Bez przebywania z Jezusem. To jest, to leci jak z automatu, jak z karabinu. Nie przebywasz z nim, tak? Chrystus przestaje być dla ciebie realny. Posłuchajcie, jeszcze jedna rzecz odnośnie też modlitwy, ponieważ uważam, że trzeba to też jakby, głębiej powiedzieć. Jeśli w ogóle pracujecie, tak? My z Arturem jesteśmy w pełnoetatowej służbie. Natomiast ja mam też dziecko w homeschoolingu i wiecie co? Ja, mówiłam to na spotkaniu dla kobiet, ja musiałam się nauczyć wygospodarować sobie swoją komorę. Będę mówiła dzisiaj do was o praktycznych rzeczach. Uwielbiam praktykę. Uwielbiam praktykę, że jakby oczywiste rzeczy i lubię rozwalać takie rzeczy jak między prawdą planu, a prawdą ekranu. Wiecie o co chodzi? Dużo. Uwielbiam to. I zobaczcie, każdy z nas może sobie wygospodarować komorę. Tak? To diabeł chce nas wsadzić w jakieś ramy. Diabeł chce wsadzić twoje życie w pewnego rodzaju ramy. Tylko tak i tylko tak. Ja, jak nie miałam jeszcze Sary, to miałam komorę, miałam taką komorę, że zamykałam się i miałam swój, swoisty czas. Kiedy urodziłam Sarę, nie miałam już takiego czasu. I nie dlatego wiecie, że ja nie chciałam, Ja chciałam. Natomiast ja byłam tak włączona, Sara prawie przez dwa lata nie spała. Artur jeszcze wtedy pracował i chodził też na noce do pracy, więc my się w ogóle wymienialiśmy i prowadziliśmy w tym czasie kościół w ośrodku dla bezdomnych. Więc mi wtedy Bóg powiedział, żebym sobie tę komórę organizowała wszędzie, gdzie jestem. Kiedy 15 minut idziesz do sklepu, to jest czas, żeby modlić się innymi językami. Tak? Kiedy zmywasz gary, to jest czas, żeby modlić się i żeby budować swojego wewnętrznego człowieka. W ogóle musimy się nauczyć, jakby dbać o nasz czas. Tutaj została wspomniana konferencja, tak, byliśmy na konferencji. Mnie z kolei też na tej konferencji uderzyło to, że my jesteśmy powołani w określonym czasie, tak? My jesteśmy powołani w określonym czasie, jesteśmy, jak gdyby, konkretnym pokoleniem, tak? I wiecie, jak gdyby nasze życie przeminie, jeśli my w tym życiu nie zrobimy czegoś dla Jezusa, tak? Nie zrobimy czegoś z Jezusem dla tych ludzi ze świata, tak? To już nie zrobimy. Nie to już nie zrobimy. Ostatnio słuchałam takiej myśli człowieka, który mówi przestańcie torpedować ten świat. Wiecie o co chodzi ze światem? W Biblii jest napisane, że Bóg tak umiłował świat, że syna swojego jej porozonego był, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg kocha świat. Świat nie może być w kościele, ale Bóg kocha świat, bo Bóg umarł za świat. Jezus umarł za świat. Świat nie może być w kościele. Kiedyś Artur powiedział, problemem jest wtedy, kiedy świat jest w kościele. To jest problem. Problem jest wtedy, kiedy świat jest w kościele. Tak? My mamy iść do tego świata. My mamy iść do tego świata i prezentować królewski styl. Ale żeby prezentować królewski styl, no to każdy z nas musi zadać sobie takie podstawowe pytanie. Kim jest dla mnie Chrystus? Kim jest dla mnie Chrystus? Kim jest dla Ciebie Chrystus? Chciałabym do Ciebie dzisiaj o tym właśnie powiedzieć. Chciałabym, żebyś dzisiaj zweryfikował całe swoje życie. OK? Żebyś zweryfikował swoje życie i żebyś zobaczył, kim dla Ciebie jest Chrystus. Kiedyś Bóg mi to pytanie zadał. Kim jestem dla Ciebie? I wiecie, dlaczego On chciał ode mnie odpowiedzi? Ponieważ od tego była uzależniona moja droga dalej z Nim. Jeśli my zdefiniujemy w sobie, kim jest dla mnie Chrystus, tak? to my dopiero będziemy mogli iść i robić rzeczy z Jezusem. Chciałabym, żebyście otworzyli swoje Biblie. Ewangelia Mateusza. Nie umiem się tutaj. Głupię się w tym, jest mi głupio. Nie chcę tego robić, więc sobie pomogę tak, jak ja to lubię. W ogóle dobrze by było, żebyśmy mieli tego open i żebyśmy słowo Nie? To jest, do, to jest dobre. To jest dobre. Otwórzcie sobie Ewangelię, Ewangelię Mateusza. Ewangelia Mateusza. 16, 13, 15 a gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej pytał uczniów swoich mówiąc za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego a oni rzekli jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków a On im mówi, on im mówi a Wy za kogo mnie uważacie posłuchajcie to jest bardzo ważny. ja uważam, że to jest w ogóle bardzo ważne Kiedyś miałam taką sytuację, że z uwagi tam na różne rzeczy przynosiliśmy się z Arturem z jednego kościoła do, yy, do drugiego. Ja nie chciałam słuchać tego obecnego pastora. <coughs> I tak mówię, może jeśli powiesz coś do mnie, w ogóle przemów do mnie, żebym ja, jak miała świadectwo tego, że ja w ogóle mam go słuchać. I Bóg do mnie mówi, że jakby Bóg mi się da, dał takie słowo, że można do swojego życia przyjąć Jezusa jako Zbawiciela, ale niekoniecznie jako Pana i poszliśmy na to spotkanie i się okazało, że ten pastor akurat głosił takie same słowo i wiecie, to jest prawda, ja to oglądam, my to oglądamy my to oglądamy można przyjąć do swojego życia Jezusa jako Zbawiciela, ale niekoniecznie jako Pan to jest bardzo praktyczne, bardzo chciałabym, żebyś hmm. otwierał się dzisiaj na to, co będę mówiła i jeśli będziesz widział, że Jezus nie panuje w różnych dziedzinach twojego życia to żebyś świadomie wziął to Jego panowanie Wiecie, my nie, my nie chwycimy tego świata inaczej. Nie chwycimy świata inaczej. My nie chwycimy świata wywalając jakiegoś asa przed nimi, tak? My ich chwycimy przemienionym naszym życiem. Kiedy my się będziemy zmieniać, tak? To świat to będzie widział. Czyli ty musisz wiedzieć, kim jest dla ciebie Chrystus. Kim on dla ciebie jest. Zbawicielem. Zobaczcie, to bardzo prosto w ogóle zajrzeć w swoje życie, tak? Możesz teraz zobaczyć na przykład taką rzecz. Kiedy się nawróciłeś? Kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi? I jak do dnia dzisiejszego wygląda twoje życie? Przyjrzyj się twoim uczynkom. Przyjrzyj się twoim uczynkom. Wiecie, co chodzi? Kiedy poddajemy się Jezusowi jako Panu, tak, to już nie my panujemy. To panuje Jezus. Ja byłam nauczana w szkole biblijnej tak, że Pan to Twój Despota. A ty masz być jak pies, i liżący jego łapę. Aleluja? Kto powiedział aleluja? Ja. Ma, moja mama, tyścia e, To nie o to chodzi, że e, Bóg nie jest katem. Wiecie o co chodzi? To nie o to chodzi. Bóg nie jest katem. Natomiast my musimy wejść w pewnego rodzaju szacunek wobec Boga. Dlatego jest to pytanie, kim jest dla ciebie Chrystus? Kim jest dla ciebie Mesjasz? Kim jest dla ciebie namaszczony? Kim jest dla Ciebie Jezus? Czy on jest Twoim Panem? Czy on jest Twoim Panem? Zbawiciel to ten, który ratuje tyłek z opałów. Tak? I ja nie mówię, że jest coś w tym złego, bo nie ma w tym nic złego. Przychodzimy, modlimy się, wspomagamy się. Biblia mówi, że jesteśmy wzajemnie zasilającymi się stawami i tak dalej, i tak dalej. Nie ma w tym nic złego, ale chodzi o to, żeby być świadomym tego, kim jest dla mnie Chrystus. Dla mnie Chrystus jest moim Panem. Jezus jest moim Panem. On mi kiedyś zadał to pytanie. Kiedy prowadziliśmy pierwszy kościół nie było mi łatwo. Była mała Sara, prowadziliśmy kościół w ośrodku dla bezdomnych. Zdarzało mi się tak, że jak Artur wyjeżdżał gdzieś w Polskę, to ja musiałam tam pojechać sama. Nie byliśmy jeszcze samochodu, więc zdarzyło się tak, że jechałam kiedyś tam na skuterze. W strasznym stanie dojechałam w ogóle na to spotkanie. I były takie momenty, że ja hmm, narzekałam w swoim życiu. I Jezus mi zadawał takie pytanie, kim ja dla ciebie jestem? Jeśli przyłożyłeś swoją rękę do pługa, tak, to nie odwracaj się, żebyś się w słup soli nie zamienił. Zadaj sobie to pytanie, kim jest dla ciebie Chrystus? Kim jest dla ciebie Chrystus? Czy On jest twoim Panem? Jeśli On jest twoim Panem, to musisz przyjąć Jego Panowanie. Musisz Go przyjąć ze wszystkimi Jego zasadami. Jezus ma zasady, tak? Jezus ma swój standard, Królestwo Boże ma swój standard. Królestwo Boże to praktyczne życie, Królestwo Boże to praktyczne życie. Wiecie co, myślę, że spotykamy się z taką enigmatyczną duchowością. Ja chciałabym tę duchowość przeknąć, żeby ona od was odeszła i żeby nigdy już do was nie wróciła, a mianowicie taka, że ludzie są specami od tajemnej wiedzy, prawda? Ich życie jest wielokrotnie zaprzeczeniem krzyża, ale oni są specami od tajemnej wiedzy. Przychodzą na spotkania z mańskami, tak? i są specami od tajemnej wiedzy. O, to nie, słuchajcie, to nie chodzi o lewitowanie. Wiecie o co chodzi? To nie chodzi o lewitowanie. To chodzi o praktyczne rzeczy o praktyczne rzeczy. Teraz zobaczcie, my mówimy o przebudzeniu i ja wiem, że przebudzenie jest też ściśle związane z tym, że my musimy przyjąć konkretne nauczanie. Konkretne nauczanie. My się martwimy, że będziemy głosem, tak? Ale dopóki jesteśmy w patologii, to ja nie chcę, żebyśmy my się pomnożyli w tej patologii. Ja chcę, żebyśmy my się pomnożyli w jakości, tak? Bo to wiecie, jak my doświadczamy tego na przykład, wiecie, patologia w ogóle siedzi, a tu jest pomnożenie, ogień w ogóle pomnożenie Jakie no, przyjdzie pomnożenie bo jeśli ktoś w namaszczeniu wypowiada takie słowa to przyjdzie pomnożenie, ale patologii a nam chodzi o pomnożenie jakości dzisiaj z mało jak jechałyśmy samochodem to w ogóle taka też myśl mnie doszła, że Kurczę, jest mało ludzi którzy chcą żyć w prawdzie jest mało ludzi którzy chcą żyć w prawdzie wiecie, mało ludzi ja mam tą zasadę, że yy, też nie było mi łatwo, ale Artur jest też moim sumieniem i dba o moją wiarę, Ale ja poddaję swoje życie Bogu. Ja rozpoznałam tę zasadę, tak? Rozpoznałam, rozpoznałam zasadę Pana, że kiedy Pan mówi, tak, to sługa słucha. Jeśli Pan mówi, to sługa słucha. I wiecie co? Spotykamy się z czymś takim, że.. Hmm, jaki macie na przykład stosunek do swoich pracodawców? To jest bardzo ważne mój mistrz, który mnie nauczał, tak, mówił do mnie takie słowa. Jeśli nie jesteś posłuszny, liderom, których widzisz, tak, ja mówię o zdrowym posłuszeństwie, tak? Ja nie mówię o chorych rzeczach. Ja mówię o zdrowym posłuszeństwie, o zdrowych zależnościach, tak? O zdrowych zależnościach. Bo wolny to ten, który. mądrze zależy, tak? Tak mówi Artur. Wolny to ten, który mądrze zależy. I on mówił do nas coś takiego, jeśli ty nie jesteś posłuszny, Panu, którego widzisz na ziemi, to nie mów mi, że jesteś posłuszny Chrystusowi. Nie mów mi, że jesteś posłuszny Chrystusowi, którego nie widzisz. To jest ściema. To jest ściema, jedna wielka ściema. Nic na tym nie zbudujemy. Nic na tym nie zbudujemy. Bóg chce ludzi świadomych celów, ludzi, którzy będą wiedzieli, kim jest dla nich Chrystus. Ty musisz wiedzieć, kim jest dla Ciebie Chrystus. I to się nie dzieje przez nałożenie rąk. Nikt nie może nas nałożyć na ciebie ręce, tak i powiedzieć: O, od dzisiaj Jezus jest Twoim Panem. Nie. Ty musisz zdecydować. To świadoma decyzja. Świadoma decyzja. Czy Jezus jest moim Panem? Odpowiedz sobie na to pytanie. Zajrzyj w siebie, tak? W ogóle jedną z takich super cech to jest samoanaliza. Samoanaliza analizujecie się. Ja nie mówię, żeby szukać w sobie grzechów. Nie o to chodzi. Nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Tak? Tylko trzeba być w Chrystusie Jezusie. Bo to trzeba Ja Nawet sobie zapisałam taką myśl, że Bóg wysłał potężny komunikat do człowieka. I On myśli, że my myślimy tak, jak On myśli. Wiecie? Bóg wysyła potężne komunikaty do człowieka i On myśli, że my myślimy tak jak On myśli. W Biblii jest napisane, że wszystkie obietnice są w Jezusie. Tak? Ale w Jezusie. My mieliśmy taką sytuację, że e, mieliśmy w świecie jakieś tam pieniądze. Artur był e, bandytą, tak? I mieliśmy pieniądze. I kiedy się nawrócił, no to po prostu, wiecie, no ja mówię, Boże, co my teraz będziemy robić, jak my teraz będziemy żyć, tak? I ja musiałam się, jakby mój umysł musiał się skonfrontować z czymś takim, ja przykład nie rozumiałam tego, że wszystkie obietnice, tak? One mają swoje spełnienie w Jezusie. Ale o co to w ogóle chodzi? Ja nie wiedziałam, wie Boże, nam nie zdarczy w ogóle, o, o co kamałam, tak? I Bóg wtedy do mnie mówił, ale Ty musisz być we mnie. Ty musisz mieć myśli takie jak ja, tak? Ty musisz chcieć tego, co ja. Tak? Ja jestem Twoim zaopatrzeniem. I kiedy ja to przyjęłam, to On mnie zmienił. On mi dał nowe pragnienia. Ja nie mam różnych pragnień. Ja nie mam pragnienia mieć kuchnię za 40 tysięcy. Nie mówię, że to jest złe. Tylko my musimy w ogóle zobaczyć w ogóle myśl Jezusa. Wiecie o co chodzi, bo my często, często jest tak, że my siedzimy w świecie, w świeckich tokach myślowych i byśmy chcieli, jestem w Jezusie. Nie, jesteś obok Jezusa. Jezus, tak, jest pewną, taką stałą i pełnią. Tak, po prostu uwielbiam to. Jak ja to w ogóle dostrzegłam, ja to by poszedł. W ogóle do, chodzi o to, że ode mnie muszą odpaść różne rzeczy. Joyce Meyer nauczała tak, jeśli ktoś chce wyjść z długów, to niech zmniejszy konsumpcję. Amen. Amen. Zobaczcie, takie proste rzeczy. Proste rzeczy, ale my jesteśmy decydentami, czy my chcemy takiego Jezusa. Czy my chcemy tego Jezusa naprawdę jako Pana? Posłuchajcie, wiecie o co chodzi? Czy my chcemy Jezusa jako Pana? Ja chcę Go jako Pana. Ja chcę Go jako Pana. Ja Go mam jako Pana. Tak? I ja Mu poddaję moje myśli. Ja Mu poddaję moje życie. Tak? Ja się poddaję pod korektę. Ja się poddaję pod korektę. Ostatnio byliśmy w takiej sytuacji, że tam burknął na mnie na jakimś spotkaniu i ja mówię, Boże w ogóle, czemu to zrobił? Chciałam od razu powiedzieć od razu chciałam się postawić, tak? Ale zobaczyłam, że ja w ogóle z Twoim zachowaniem, ja mogę w ogóle nie odpowiedzieć na to. Wiecie, gdyby od razu przebaczyć nie odpowiedzieć, tak? W ogóle jakby nie podjąć tematu z diabłem. Nie podjąć tematu z diabłem. Jezus jest moim Panem. Jezus jest moim Panem. Tak? Jezus, Jezus szedł przez życie tak? Różni ludzie byli koło niego, ale niczym go nie mogli zahaczyć, mówili różne rzeczy do niego, nie? Eee, ty żarwogu i pijaku. Ostatnio o taki tam w ogóle wrzucili cyroński pijany. I pytają się takiego usługującego, wy jesteście jednego ducha? Czy wy jesteście jednego ducha? Przyjedź i zobacz, czy jesteśmy jednego ducha. Ważne jest, żeby tańczyć w Duchu Świętym, tak? Nie w ciele, bo jak się tańczy w ciele, to się można przewalić, nie? Ważne, żeby tańczyć w Duchu Świętym. Więc przyjmij panowanie Jezusa na poszczególnych dziedzin swojego życia. To wiecie, jakby przekujmy naszą wiarę tak? na praktyczne rzeczy. Potrzebujemy. przekuć naszą wiarę na praktyczne rzeczy. Na praktyczne rzeczy. Na praktyczne rzeczy. Tak? Ja na przykład nie mam zgody na liderstwo w kościele, które pali papierosy. Nie może być takich sytuacji. Nie może być takich sytuacji. Pan nie pali papierosów. Pan nie cudzołoży, Pan nie pali, tak? Pan nie robi takich rzeczy. I zobaczcie, świetnie się słucha tej tajemnej wiedzy. Ona jest nam potrzebna. My ty, Ja też to uwielbiam. Ja naprawdę to lubię. Ale potrzebujemy bardzo praktycznych rzeczy. Potrzebujemy, aby nasze życie było praktyczne. My potrzebujemy być praktykami, zgodzicie się? Potrzebujemy być bardzo praktyczni, bardzo praktyczni. Ja nie chcę być specem od tajemnej wiedzy, a moje życie będzie stało w miejscu. Nie chcę, tak? Nie chcę. Nie chcę być specem od tajemnej wiedzy, a moje życie będzie stało w miejscu, tak? Ponieważ tak naprawdę, zobaczcie, w Biblii jest napisane, że słowo ciało się stało i zamieszkało pośród, pośród ludzi, Tak? Jak gdyby, kiedy to Słowo, jak gdyby ono zagości w twoim życiu, tak? I staniesz się przyjacielem tego Słowa. Wiesz o co chodzi? To ten Jezus w ogóle się z tobą jednoczy, tak? I ty dopiero poprzez takie życie możesz się na ten świat. Dzisiaj, jak Michał powiedział, jest wykrzywiony wizerunek Boga, tak? Taki kulawy Bóg o lasce ze zwichniętą nogą chodzi i w ogóle wiecie, to nie jest Bóg. Znaczy, być może jakiś jest, ale nie Jezus. Ale nie Jezus Chrystus z Nazaretu. To nie nasz Mesjasz. To nie Mesjasz. To nie jest Mesjasz. Mesjasz jest zdrowy. Zdrową ma głowę. Nie jest psychicznie chory. Nie szuka swego. Wiecie co chodzi? O tam samego siebie. Nie zostawiać żadnej śrocej dziedziny w swoim życiu. Zaproś jeśli dalej rozpoznajesz w sobie, tak, że masz jakiekolwiek sieroce dziedziny w swoim życiu, to zapraszaj tam Jezusa. Zapraszaj tam Jezusa. Poddawaj się Jemu w tych dziedzinach. Poddawaj się Jemu w tych dziedzinach. Tak? Poddawaj się Jezusowi w tych dziedzinach. Nie w ogóle o czymś innym głosić, ale nie mam w ogóle głosić o usłużeniu podczas opresji. <śmiech> ale wiem, że to jest bez sensu. <śmiech> wiem, że bez sensu jest, jakby... Yy mówienie, tak, o służeniu podczas opresji, ponieważ tu chodzi o panowanie, tu chodzi o panowanie, chodzi o panowanie, tu chodzi o panowanie, tak, o panowanie Jezusa w twoim życiu, o panowanie Jezusa w twoim życiu, i wiecie, to jest w ogóle fenomen, Bóg jest, po prostu, On nie zgwałci twojej woli, wiecie, On nie zgwałci twojej woli, ty musisz sam świadomie zdecydować się na to, że przyjmujesz Niego jako Pana i Zbawiciela. I zobaczcie, jakby gdyby nie jest napisane Zbawiciela i Pana, tylko Pana i Zbawiciela. Ja uważam, że w ogóle różne rzeczy diabeł skutecznie powykrzywiał, tak jak między innymi składanie świadectw, tak, że nacisk został położony na człowieka, a nie na Jezusa, tak? A prawda jest taka, że w ogóle każdy, kto spotkał się z Jezusem, ma świadectwo, bo to nie jest świadectwo o Tobie, mój drogi, tylko to jest świadectwo o Jezusie. Bóg powiedział, że nikomu nie odda swojej chwały On nikomu nie odda swojej chwały my w, my w składanym świadectwie tak mamy wywyższać Jezusa Wywyższać Jezusa To chodzi w ogóle o to, żeby Jezus był wywyższony Żeby Pan był wywyższony Żeby Król był wywyższony tak? Żeby Król był wywyższony Pan musi być wywyższony Król Rozumiecie? Ci ludzie przychodzą i mówią, Ja pokutowałem Pokutowałem Ja wiem, Ty pokutowałeś Człowieku, Ty nie powąchałeś pokuty z pokuty nie powąchałeś. Ja, jest mój panie. ja wie, nie twój. Nie kalecz rzemiosła. Nie kalecz rzemiosła. Nie możemy kaleczyć rzemiosła. Podam wam taki przykład o kaleczaniu rzemiosła. Mój pradziadek miał w Warszawie, nie wiem, taki, babcia mi tam kiedyś opowiadała, róg miodowy, chyba i złotej, czy coś takiego, miał kamienicę i był goli brodą. I ja po moim pradziadku udziedziałam talent. Fizerstwa. I skończyłam szkołę, miałam praktyczną naukę zawodu i moja szefowa, ona była mistrzem w swoim zawodzie i ona jakby rozpoznała mój talent. I normalnie jest tak, że na początku myje się głowy, wiecie, jakby długo się myje głowy, zamiata się, robi się jakieś tam podstawowe rzeczy, tak? Natomiast ona bardzo szybko rozpoznała mój talent i szybko mnie postawiła do stanowiska i kazała mistrzyc. Kiedy podchodziłam, to miałam już za jakiś czas podchodzić do egzaminu. Najpierw byłam modelem u mojej koleżanki. Takiej u mojej koleżanki ode mnie z miasta. Nie zapomnę tego po prostu. Kiedyś mi to Duch Święty pokazał. Ona nie miała talentu. Ona nie miała talentu, ale jej tata miała wpływ i kasę. I w ogóle ten człowiek, który ją uczył, też był mistrzem w zawodzie. I ja byłam jej modelem. I miałam wtedy długie włosy. I poprosiłam ją, mówię, Asia, obejdź mi na prosto. Nie upednij mi, asymetryczny, proszę Cię. jedna w ogóle, wiecie, w ogóle predysponowana w ogóle, żeby zaraz ludziom strzygła włosy, tak? Jak gdyby jest o krok przed przyjęciem w ogóle, wiecie, certyfikatu, że jest w ogóle dobrym fryzjerem, tak? Ona mi tak opierniczyła te włosy, że ja wyglądałam jak półtora nieszczęścia. Ścinała, podcinała, że w ogóle, wiecie, jakby w ogóle mi podcięła tak do połowy ucha. wyglądałam jak debil. I ja w ogóle nie zapomnę, jest jej tata, jest ten, ta, I w ogóle Duch świetnie mi to przypomniał. I w ogóle podchodzi ten szef i mówi, Tym tata mówi, czy ona może przejść? A ten szef mówi, no absolutnie, ja nie mam sumienia zrobić tego ludziom. Ja nie mogę tego zrobić ludziom. Rozumiecie? Nie mogę tego zrobić ludziom. I tu chodziło tylko o włosy. Tak? A w chrześcijańskim życiu chodzi o życie ludzi. Chodzi o życie ludzi. Wielu ludzi zostało ordynowanych na usługujących, tak? Oni są usługującymi, oni się nazywają pastorami, tak? Bo chcę ci powiedzieć, że ordynacja nie jest z tej ziemi. Ordynacja jest z nieba. Ordynacja jest z nieba. Nie wolno kaleczyć rzemiosła. Nie, lecz, nie kalecz ty rzemiosła, tak? Przyjmij świadomie panowanie Jezusa do swojego życia. Zajrzyjmy teraz do mm, Księgi Samuela 15:22. Samuela 1522. Samuel odpowiedział, czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i wrzeźnych ofiarach? Co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto, posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Teraz zobaczcie. Czy wiecie, co Jezusa zaprowadziło na krzyż? Posłuszeństwo. Jezusa na krzyż zaprowadziło posłuszeństwo. Tak, tak bardzo mało się mówi o Jezusie, kiedy, kiedy Jezus dorastał jako dziecko. Tak bardzo mało się o tym mówi. Tak naprawdę mówi się o Jego śmierci, w drodze krzyżowej, jego zmartwychwstaniu, tak, jak gdyby mocy i tak dalej, ale tak bardzo mało się mówi o jego posłuszeństwie, a jest napisane, że on był posłuszny swoim ziemskim rodzicom, tak. Jezus był posłuszny swoim ziemskim rodzicom. Posłuszeństwo zaprowadziło Jezusa na krzyż, tak. Jezus był posłuszny słowu Jezus był posłuszny słowu I teraz zobaczcie, tu nie chodzi o składanie ofiar, tak. Tak, my mamy składać ofiary z naszego życia, z naszego czasu, tak? Mamy to robić, tak? Dla naszego jak gdyby, dla naszego wzrostu, tak? Ale Bóg chce posłuszeństwa. Bóg chce posłuszeństwa. W ogóle wiecie, Bóg myśli w taki sposób. Jeśli ja mówię do moich ludzi, to ja myślę, że oni to robią. Takie prosto. Jeśli ja do nich mówię, to ja myślę, że oni robią. Tak jak mówiłam na początku. Bóg wysyła... Skondensowany komunikat do człowieka i Bogu się wydaje, że my tak rozumiemy, jak On do nas mówi, że my rozumiemy tak, jak On do nas mówi, ale często jest inaczej, ale często jest inaczej, tak jak stworzyłeś diabłu fundament w życiu, tak, w starym życiu w świecie, tak musisz stworzyć Bogu fundament do działania, Bogu trzeba stworzyć fundament do działania. Ja naprawdę, wiecie co, ja bałam się przyjąć Jezusa jako swojego Pana. Ja w ogóle, dlaczego ja do was o tym mówię? Dlatego, że ja musiałam swoje życie zweryfikować. Ja musiałam zweryfikować swoje życie, czy w ogóle Jezus jest dla mnie Panem. Wiecie, to było związane jak gdyby z moim dalszym życiem z Arturem. Rozumiecie? On mnie zbawił. W momencie, kiedy ja jak gdyby oddałam Mu swoje życie i przyjęłam Go jako Zbawiciela, tak? To przyszło do mojego życia moc i cud. Ja doświadczyłam cudu, tak? nie poszłam się iść do więzienia, wbrew w ogóle logice. Natomiast dalsze moje życie z Arturem było związane z tym, że ja, mówię, ja muszę w ogóle przyjąć Jezusa jako Pana. Bo jeśli ja go nie przyjmę jako Pana, to ja się nie rozprawię z różnymi rzeczami w swoim życiu. Nie ma takiej opcji, żebym się rozprawiła z demonami, nie ma takiej opcji, żebym się rozprawiła z lękiem, nie ma takiej opcji, żebym się rozprawiła z odrzuceniem, nie ma takiej opcji, żebym się rozprawiła z zazdrością, nie ma takiej opcji, żebym ja w ogóle uwierzyła Bogu w jakąkolwiek rzecz, którą chcę dać do mojego życia, jeśli ja się z tym nie rozprawię jeśli ja nie przyjmę go jako swojego Pana. Jeśli my nie będziemy rozumieli tych prostych rzeczy, to nie ma też opcji, żebyśmy rozumieli rzeczy niebiańskie, tak? Jeśli nie będziemy rozumieli tych prostych rzeczy, to nie będziemy rozumieli innych rzeczy. Wiem, że dzisiaj, jak gdyby, wiecie, jest to w ogóle wszystko wypaczone, tak? Jest to wszystko w ogóle wypaczone, jak gdyby, wiecie, jak gdyby, ja nie mam nic przeciwko upadkom w Duchu Świętym, o ile one są w Duchu Świętym. To jest wszystko super, super! ale jest pytanie, co to wnosi do twojego życia? Co to wnosi do twojego życia? Co to wnosi do twojego życia? Trzeba zadać sobie to pytanie. Tyle razy, ja naprawdę niewiele gdzieś upadłam w Duchu Świętym. Niewiele razy. Miałam w swoim życiu taką sytuację, że zostałam skręcona na taką niepotrzebną usługę. Nieodpowiedni człowiek przyjechał w nieodpowiednie miejsce i ja się tam znalazłam. Znaleźliśmy się tam z grupą ludzi, którzy byli u nas w kościele, Artur nie mógł wtedy pojechać. Ja pojechałam, miałam tutaj etykietkę jako usługująca, wchodzimy tam, atmosfera jest paskudna. Atmosfera jest paskudna, zasiadamy w ogóle w rzędzie. Usługujący super! Super usługujący, tylko to nie dla nas było. To nie było dla nas. I wiecie, to była tak potężna manipulacja, Norberta rozpalała głowa, chciał wyjść, w ogóle drzwi był od środka zamknięte, w ogóle przychodzi, mówię, ty jaki kocioł, w ogóle drzwi od środka zamknięte, mówi, wyjść nie można, mówi, szok w trampkach na zakręcie, wiecie o co chodzi? Normalnie klops, i teraz zobaczcie, jaka jest sytuacja, usługujący, jak gdyby, mówi dobre rzeczy, ale nie dla nas. I co się okazuje, ja zmanipulowana, wychodzę do przodu, Niby pojawiła się o odnowienie, jakiś przełom i tak dalej, a w konsekwencji okazuje się, że on nas prowadzi w modlitwie grzesznika! Wiecie, w ogóle ja płaczę, bo jest mi źle, wewnątrz jest mi źle, mówię, Boże, co ja tu robię w ogóle, kurczę, mówię, on do mnie podchodzi, ja, bo ja, ja jedyna płakałam, więc on do mnie podchodzi, jak do największej krzesznicy i tam tłumaczą, Bóg Ci wybacza w ogóle, ja jaki Jezus Przepraszam w ogóle, po co ja tu jestem? Rozumiecie? Diabeł to jest paskudna świna. On nie chce, żebyśmy my zrozumieli temat panowania Jezusa. Rozumiecie? Jezus jest Panem. I w ogóle tak, czy On jest Twoim Panem, to On w ogóle jest Panem. On w ogóle jest Panem. Jezus jest Panem. Kwestia jest tego, czy On jest Twoim Panem czy to twój Pan. Ja bym chciała, żeby to Słowo w ogóle storpedowało twój umysł. Żebyś nie mógł spać i żebyś nie mógł jeść. Żeby to Słowo przekuło twoje życie na praktykę. Żebyś stał się praktycznym człowiekiem. Praktycznym. My w Kościele potrzebujemy różnych służb. <głos> potrzebujemy różnych służb. Wiecie o co chodzi nie tylko służby jak gdyby, do uwielbienia czy do głoszenia, tak? Różni ludzie są potrzebni. I teraz przyjęcie Jezusa jako Pana, tak? To jest jak gdyby takie zetknięcie się też w ogóle z Twoim powołaniem, wiesz? To jest zetknięcie w ogóle zgódź się, tak? Przyjmujesz Jego jako Pana, tak? On Ci wkłada do serca pragnienia, tak? I Ty odpowiadasz w ogóle. Jest taka zasada. On mówi, Ty odpowiadasz. On mówi, Ty odpowiadasz. On mówi, Ty odpowiadasz. On mówi, Ty odpowiadasz, Pan mówi, Pan mówi, Pan mówi, bądź solą. i sło tej ziemi idzie, nie? Tak będziemy szli, a to wszyscy idzie tej ziemi. Jesteśmy solą tej ziemi. Mamy być solą tej ziemi, tak? Tylko jest pytanie, kim jest dla Ciebie Chrystus? Kim dla Ciebie jest Chrystus? I to wiecie, to w ogóle głupie jest, takie, ja Cię zachęcam do tego, żeby Jezus był Twym Pan ój nie, nie zachęca tego, bo to o to chodzi, żebyś nie kaleczył użyniosło Ja nikogo nie zachęcam, bo nikogo się nie zachęca tak, żeby Jezus był jego Panem, to chodzi o to, że zobaczcie. W tym Mateuszu co tam dalej było napisane, że Jezus odpowiadając, rzekł mu Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza Bo ciało i krew objawiły ci to Lecz Ojciec mój, który jest w niebie Który jest w niebie Jest wiele ludzi w kościele, którzy nigdy nie poznali Jezusa Nigdy Uczy się ich, wprowadza się ich w zasady Reguły, mówi się do nich Wejdź w swoją służbę, rób coś Nie bądź bierny, nie rób tego Zrób to A oni nie czają baza Czemu? Bo nigdy nie poznali Jezusa Bo nigdy nie poznali Jezusa Rozumiecie, nigdy nie poznali Jezusa. List Jakuba 2.17, 2, 17, 18. W ogóle wiecie co, w ogóle wierzę, że to coś zmieni, że nam chodzi o to, w ogóle chodzi o jakość. Wiecie o co chodzi? Chodzi o jakość życia. Chodzi o jakość życia. Naprawdę. To chodzi o jakość życia. To nie chodzi, żeby wiecie, latać po tych kościołach, tak, tarzać się po ziemi, wycierać wszystkie roztocze. To chodzi. To w ogóle nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby przyjąć Jezusa jako Pana. Jako Pana. Pan. Tak? Jakub 2,17. Jakub 2,17-18. Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi, to wiarę swoją z uczynków z uczynków swoich wiecie co? panowanie Jezusa, dlatego na początku właśnie powiedziałam, że człowiek duchowy to człowiek praktyczny, tak? czyli tak naprawdę panowanie Jezusa tak? to praktyka, panowanie Jezusa to praktyka panowanie Jezusa to praktyka w naszym życiu tak? i my jesteśmy wiarygodni dla ludzi kiedy jesteśmy praktykami, kiedy nie jesteśmy praktykami, nie jesteśmy wiarygodni dla ludzi nie jesteśmy wiarygodni dla ludzi ostatni ktoś do mnie napisał, ty nie możesz nauczać i my, ty nie możesz nauczać wytoczył mi tam 17 wersetów, a ja do niego powiedziałam, że ja mogę nauczać i nie wytoczyłam mu żadnego wersetu, on do mnie mówi, o przeklinam się tej córko Babilonu nie będziesz nauczała i tam w ogóle, ja w imieniu Jezusa będę, nie zamkniesz ust. To chodzi o praktykę, to chodzi o praktykę Pan mówi, my robimy, Pan mówi, my robimy tak? Pan mówi, my robimy pokaż mi swoją wiarę z uczynków, tak? I teraz zobaczcie, bo to chodzi o to, żeby tak zajrzeć głęboko w siebie, czyli samoanalizę. Zajrzyj w siebie. Gdzie jest twoje życie? Tak? Jak wygląda twoje życie? Co zrobiłeś z Jezusem? Nie dla Jezusa. Co zrobiłeś z Jezusem dla tego świata? Co zrobiłeś z Jezusem dla tego świata? Więc w ogóle chrześcijaństwo zostało wytoczone. Chrześcijaństwo zostało sprowadzone do niedzielnych spotkań, tak? Witajcie, tak? Tak jest. Dzisiaj tutaj będziemy głosić z Ewangelii Świętego Jana, To błogosławimy, ale co pobłogosławić. Często się błogosławi coś, czego Pan nie błogosławi. Nigdy nie błogosław czegoś, czego Pan nie błogosławi i nie ucz ludzi, których nie uczy Chrystus. Rozumiecie? Ponieważ mamy potem takie poronione płody, które chodzą po tej ulicy, tak? I my musimy ich leczyć. I my mówimy, Jezus jest Panem, a On jest, a on w ogóle stoi, Jezus? Tak, Jezus jest Panem, Jezus jest moim Panem. Ja na tyle przekułam swoje życie, na tyle ciupałam w moim życiu, waliłam krzyżem w każdą patologiczną dziedzinę w moim życiu, tak? I mogę powiedzieć o uczynkach wiary, o uczynkach wiary. Wierz, krzyż Jezusa, napierdzielaj w ogóle w każdą patologiczną, ona się śmieje, na mnie lubi, napierdzielaj w każdą patologiczną sferę w ogóle swojego życia, tak? Bądź praktykiem, bądź praktykiem, rozumiecie? Wierzę w to, że będziemy, że będziemy głosem, tak? W ogóle się nie powinno zachęcać do składania świadectw. Przepraszam. My byliśmy w takim kościele, że trzeba było wyjść i powiedzieć swoje świadectwo chrztem, tak zwanym. Katechumeni musieli wyjść w takich białych fartuchach i przed ludźmi w kościele musieli, musieli powiedzieć swoje świadectwo. I na przykład my mieliśmy takie świadectwo, tak, że wiedzieliśmy, że inni ludzie nie spotkali Jezusa. Rozumiecie? My mówiliśmy o spotkaniu z Chrystusem. Nie wolno tak mówić. Wolno. Spotkaliśmy Chrystusa. Spotkaliśmy Chrystusa na swojej drodze. Tak? Pociągnął nas za sobą pokazał nam inne życie pokazał nam moje życie wygląda dzisiaj dlatego tak, że Jezus jest moim Panem i Zbawicielem On mnie zbawił, ale moje życie zmieniło to, że ja Go przyjęłam jako Pana Zbawienie Cię nie zmieni Zbawienie wyciągnie Twoją pupę z błota Tak? I będziesz dalej siedział, nieprzemieniony Rozumiesz? Z gorą pupą, brudną w błocie, na ławce. Ale kiedy zastosujesz panowanie Chrystusa do swojego życia, to cię zmieni. To cię zmieni. Jakiś czas temu jakby tak, zaczęłam w ogóle rozmyślać też o krzyżu, tak? W ogóle o wymianie krzyżowej, tak? O wymianie krzyżowej. My byliśmy tak torpedowani przez człowieka, który nas uczył. Uczył nas, przygotowywał nas, apostoł nas przygotowywał do dzieła posługiwania. Tak? Apostol przygotowywał nas do dzieła posługiwania i mówił, co jest cechą lidera? Miłość w ogóle. Jeśli nie kochasz, to nie jesteś liderem wąskościoła. Rozumiecie? Jezus jest Panem. Trzeba wytyczyć nowy, królewski styl. Nowy, królewski styl. Być może nie będzie nas dużo osób. Być może będziemy klubem, tak jak był klub Wesleya. Tym, Klub Wesleya miał 20 osób. Klub Wesleja miał 20 osób, zapalonych ludzi. Ale jak się modlili, to się budynki paliły. Okay. Budynki się paliły. Jak oni się modlili to się paliły budynki. My też tego doświadczamy. Że kiedy się modlimy, tak, to bramy piekiel są otwierane. Tak? Jak się modlimy o wejście do telewizji, to modlimy się o wejście do telewizji. To byliśmy w, do, w telewizji. A teraz jesteśmy umówieni na następne spotkanie. Amen. I w ogóle jest taka opcja, że zrobimy ra ramówkę w TV religię. Rozumiecie? To jest to, kiedy ludzie jakości modlą się o rzeczy. To Bóg mówi Amen. W ogóle to o to chodzi. Nie pomnażać tej patologii. Patologię pomnożyć. Ordynować ludzi psychicznie chorych na wózkach inwalidzkich. Światuj Chrystusa, takiego, wiesz, niemocnego w ogóle. W ogóle w tym świecie, w ogóle w naszym kraju nie ma problemu z Jezusem. Wszyscy, wszyscy mówią o Jezusie, ale my mamy się cechować tym, że w naszym życiu jest realna wymiana krzyżowa. No, wiecie, na co chodzi? Jeśli wstydzisz się z niej, w, w, w, świadczyć o Jezusie, to w ogóle zmierz się z tym, co jest, zmierz się z krzyżem. Z krzyżem się zmierz. Jezus został odrzucony, abyś Ty mógł być zaakceptowany. Tak? On jest odrzucony, abyś Ty mógł być zaakceptowany. Tu nic innego nie pomoże. Mamy być ludźmi czynu. Ludźmi słowa i ludźmi czynu. Ludźmi słowa i ludźmi czynu. Wiecie, nie jest łatwo. Napotkacie na swojej drodze różnego rodzaju problemy, ale nie wycofujcie się. Nie wycofujcie się. Ja miałam taką sytuację bardzo nieprzyjemną. W jednym, jak gdyby w takim momencie mojego życia, w więzieniu siedział mój mąż i mój tata. I ja nie wiedziałam, do kogo mam pojechać na widzenie. Wiedziałam, że, że Artur jest z Bogiem i że, że on nie potrzebuje spotkania ze mną. Tak? I jak gdyby modliłam się w ogóle, bo boże w ogóle co mam zrobić w tej sytuacji, nie było łatwo. Bardzo blisko stał nas diabeł. Ja byłam świeżo nawróconym człowiekiem. Świeżo nawróconym człowiekiem. I tak naprawdę wiecie, mogłam się wycofać, mogłam kopnąć to wszystko. Diabeł stał blisko mnie, dmuchał mi w twarz. Gdzie jest twój Bóg, tak? Mąż w więzieniu, ja podpisuję dozór policyjny dwa razy w tygodniu, mam zakaz opuszczania kraju, mój tata siedzi w więzieniu, mój szwagier w więzieniu, drugi szwagier w więzieniu. Całe miasto w ogóle patrzy na mnie jak na psychicznie chorą, tak? I jest pytanie, gdzie jest twój Bóg? Bóg jest, On jest, On po prostu jest, jest Panem. Nie poddałam się tej opresji, ja się temu nie poddałam. W ogóle uważam, że na takich spotkaniach wychodzą ludzie do demony i wyprowadzają. Rozumiecie? Musicie też dostrzec tego typu rzeczy, że są specyficzne, jest specyficzne słowo, które jest głoszone, tak? I wtedy właśnie wychodzą ludzie. I to specyficzni ludzie wychodzą. Którzy potem mają straszne problemy. Dlaczego? Dlatego, że diabeł nie chce, aby Jezus stał się Panem człowieka. Diabeł nie chce, aby stał się Jezus twoim Panem. On chce, żebyś chodził w tej enigmatycznej takiej, wiesz, duchowości. Tak? Jezus moim Panem. Jezus moim Panem. Trzy jaram. Jezus moim Panem. Kiedyś byliśmy na ewangelizacji. Stoimy, ewangelizujemy. Bagażnik z tyłu był otwarty. Patrz, jakaś chmura dymu w ogóle. Bije z naszego samochodu, mówię, Boże, co to w ogóle jest za klimat? Podchodzę, patrzę, siostra w Panu! Siostra w Panu koszulka, Jezus moim królem. I przykryta była naszym końców ja przepraszam, co robisz? Weź, weź, weź, byśmy tutaj zakrywa, żeby mnie nikt nie widział. Ja mówię, winocha! Winocha z tego samochodu, weź ten kot, mówię złóż, winocha stąd. Wiecie, Ach, Jezus moim padem, była najbardziej czynna na ewangelizacji. Taki mamy kościół. Najbardziej była czynna na ewangelizacji. Na no, wszystkich ręce nakładała, rozumiecie? Tańczyła, o jest moim panem, ze szlugiem w buzi. Ze szlugiem w buzi. I to nie o to chodzi, że w ogóle nie zbawiona. Ja nie o tym mówię. Nie chwycimy tego świata tym. No nie chwycimy. Albo jesteśmy przemienieni i ten Chrystus to jest Pan, Pan, Kyrios Despota. Rozumiesz? To ma być to. To ma być to, z takim szacunkiem w ogóle. Tak jest. Pan powiedział. Spotkanie o dziesiątej. Tak, to spotkanie o dziesiątej. Tak jest. Sorry, ale wiecie, nie, bo nie podskoczymy dalej. Nie podskoczymy dalej. Będziemy się rozmnażać według swojego rodzaju. Wszystko się rozmnaża według swojego rodzaju. Rozumiecie? Potrzebujemy jakości. Po prostu. Szaleńczo potrzebujemy rozmnożyć się w jakości. I tak jak mówiłam na początku, to nie jest kwestia tego, że jak gdyby Bóg nie leje. Bóg leje. W ogóle tak, Bóg mówi, Bóg leje. To nie ma problemu z Bogiem. My to wszystko wiemy. Nie ma problemu z Bogiem. To chodzi o nas. Chodzi też o to, że wielokrotnie jak gdyby nasze życie, czyli to naczynie, którym my jesteśmy, jest przepełnione fałszywymi rzeczami. I trzeba te rzeczy z siebie wyrzucić, czyli podważyć, Wiecie o co chodzi z warowniami? Warownie to są utarte toki myślowe, to jest tak jak mój dziadek jak żył, to my w nocy przychodzimy do domu, dziadek tam sobie kroił kapustę, my najpierw myliśmy nogi, taka wielka była, Norbi nie śpi, żebyśmy dobrze nagrał, Norbi. Taka wielka była e, barnia z e, kapustą i my, dzieciaki, z tymi nogami, wiecie, macie tylko zawsze nogi czyste, nogi czyste, i my do tej pani tymi nogami. I jak ta kapusta była tak, wiecie, ona była tak ugnieciona, ugnieciona, ugnieciona. I to i wiecie o co chodzi z warownią, warownia to są takie utarte toki myślowe. Jedna myśl na drugą myśl, poparta jeszcze jedną myśl jakaś modlitwa, o to jest dobre, jakiś namaszczony znowu położy nogę. o tak jest nie Pan mogę, kiki. warownia. Warownia, tak? Tak jest warownia. Potem jak gdyby ktoś przychodzi do nas, a my to wiesz, rozpierniczamy w ogóle. Ktoś się wywala, ale my mówimy. Jezus Pan! Jezus Pan! Jezus Pan! Pan! Postanów dzisiaj, że zbudujesz Jezusowi fundament. Zbuduj Mu fundament. Toczy się potężna walka w tym wszechświecie. Tak? Są dwa królestwa. Królestwo światłości i Królestwo w ciemności. Ja czuję się jak domownicy coraz bardziej. To chodzi o to, żebyśmy się czuli jak domownicy. Żebyśmy się czuli jak domownicy, tak? I żebyśmy prezentowali prawdziwego Chrystusa, tak? Prezentuj prawdziwego Chrystusa. Zadaj sobie dzisiaj to pytanie. Będzie to I chcę do was mógł mówić, bo kiedyś ktoś powiedział, że i tak zapamiętuje się tylko jakąś tam część. Więc zapamiętaj to. Kim dla siebie jest Chrystus? My nie potrzebujemy ogólnej wiedzy. Tego, co nie buduje nam nasze życie. W ogóle trzeba to wyrzucić. To, co nie buduje naszego życia, jest nam niepotrzebne. Ja nie potrzebuję wiedzieć, jakie... Yy, gdzieś tam jak gdyby w świątyni jakie były w ogóle ozdoby ja tego nie potrzebuję jeśli mnie Pan do tego skłoni to ja to będę rozważała tak? jeśli mnie Bóg do tego pobudzi a jeśli mnie Bóg do tego nie pobudza to ja chcę być duchowym praktykiem ja chcę brać do mojego życia to co, jak gdyby, co zmieni moje życie tak? ja potrzebowałam praktycznego Chrystusa praktycznego Chrystusa tak? wiodłam takie życie że ja tak naprawdę wiecie, nie być nic innego nie pomogło Jezus ci może pomóc. Kiedy przyjmiesz Jego jako swojego Pana, twoje życie będzie bezpieczne. Kiedy też Mu kierownicę. Wiecie, tak naprawdę to jest po części ewangelizacyjne, tak? bo to się też o tym mówi do ludzi. Ale z uwagi na to, że jest tak potężny problem z panowaniem Chrystusa w Kościele, dlatego wierzę, że Duch Święty mnie jak gdyby skłonił do tego, żeby o tym w ogóle powiedzieć. Chcę ci powiedzieć jeszcze raz, że życie duchowe to życie praktyczne. Życie duchowe to życie praktyczne, życie duchowe to życie praktyczne, życie duchowe to życie praktyczne. Jezus jest, jest Panem. On jest Panem. Pytanie właśnie tylko, czy jest Twoim Panem. Rozumiecie? Przez, w różne rzeczy wchodzimy poprzez podjęcie decyzji, tak? Poprzez podjęcie decyzji. Pokutujemy. Przez podjęcie decyzji. Chcę Wam jeszcze taką ważną rzecz powiedzieć. Pokuta nie stawia żadnych warunków. Nie ma żadnych warunków w pokucie. Nie ma. Tak naprawdę bardzo widoczne jest życie człowieka, który spokutował, i bardzo widoczne jest życie człowieka, który uznał swojego, jak gdyby Jezusa, jako swojego pana. Ponieważ jego życie o tym świadczy. Jego życie o tym świadczy. Jego życie świadczy o tym, tak? Kim jest dla niego Jezus. Chcę was z tym zostawić. Chcę zostawić z tą myślą: Kim jest dla ciebie Chrystus? Kim jest dla ciebie Chrystus? Możesz to zrobić. Już...